I on zbawi cię, jeśli zastanie ciebie gotowego do złożenia broni, którą walczyłeś przeciwko niemu. Poddaj się pod jego panowanie, przyporządkuj mu się we wszystkim, we wszystkich najmniejszych nawet szczegółach twojego życia. Poddaj się pod jego pełną kontrolę.